Jesteśmy na poletkach w Pordenowie, to jest centrum doświadczalne firmy Bayer. Między innymi obchodziliśmy poletko kukurydzy. Przy którym pan Bronisław Kwiatkowski miał bardzo interesujący wykład. Panie Bronisławie, proszę powiedzieć naszym słuchaczom, co interesującego było w tym tych nowych dwóch produktach, które Pan zaprezentował yy, na poletku. Nowością, yy, którą chcieliśmy tutaj zaprezentować plantatorom, ale również Państwu w celu proponowania naszych rozwiązań jest system dawek zielonych preparatu Meister Power. I preparat Propuls, nowa rejestracja do ochrony kukurydzy przeciwko chorobom grzybowym. Jeśli chodzi o preparat Meister Power, nowość polega na tym, że cała dawka produktu dzielona jest na dwie części, równe części. I pierwszą część możemy zastosować w niższej fazie rozwojowej kukurydzy to jest już od dwóch liści. Przykładowo Meister Power w pełnej dawce mógł być stosowany od czterech liści. Natomiast Meister Power w dawce dzielonej może być stosowany od dwóch liści. To pozwala na szybsze zwalczenie chwastów. Chwasty zazwyczaj są w tej fazie w postaci siewek, bardzo wrażliwe na taką ilość środka chemicznego i Meister doskonale sobie radzi. Kolejną zaletą tego systemu jest to, że mniejsza dawka w przypadku niesprzyjającej pogody w przypadku, kiedy występują przymrozki, wówczas mniejsza ilość środka, która trafia na rośliny kukurydzy jest zdecydowanie bezpieczniejsza. Także przede wszystkim Dwie zalety. Skuteczność w stosunku do zwalczania chwastów i bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej. Kolejną nowością, tak jak powiedziałem, jest preparat Propuls. Propuls jest fungicydem, który służy do zwalczania chorób grzybowych w rzepaku. Natomiast rejestracja z jesieni ubiegłego roku pozwala na stosowanie tego fungicydu w kukurydzy do ochrony przeciwko drobnej i żółtej plamistości liści kukurydzy. Produkt jest stosowany w oknie aplikacyjnym BBCH 30 do BBCH 69, a więc do końca okresu kwitnienia. I teraz w zależności od tego, jakim sprzętem dysponuje gospodarstwo, może być stosowany właśnie w tej fazie kwitnienia, gdzie jednocześnie będzie bardzo skutecznie chronił kolby w postaci ochrony liści okrywowych kolb przeciwko chorobom grzybowym, co wpływa bezpośrednio na jakość ziarna i ilość uzyskiwanego plonu. Rolnicy bardzo dbają o kukurydzę. Ja proszę nam powiedzieć, czy są jeszcze jakieś dodatkowe możliwości wykorzystania tego preparatu Propuls? Nowością jest rozszerzenie rejestracyjne na uprawy małoobszarowe i taką uprawą małoobszarową jest kukurydza cukrowa i Propuls również otrzymał taką rejestrację. Dodatkowo Propuls otrzymał rejestrację w uprawach obszarowych maku, gorczycy i słonecznika.